Proszę Państwa, akceptować człowieka, ale nie akceptować grzechu. Kiedy nieraz jakiś chory przychodzi do lekarza i odwija bandaż, który sobie sam w domu założył i lekarz mówi: o Jezu, jakie Pan ma choróbsko, jakie krościstka, no ale już się za to bierzemy, jakie Pan ma choróbsko wstrętne, ale nad Panem się pochylam, z czułością. Kościół się nad grzesznikami pochyla z czułością, chociaż im mówi, yy, chorobstwo wasze jest, y, choroba jest no straszna, jest do grzech. Ale czekajcie, będziemy jakoś próbować. Yy. Modlimy się, może Pan Bóg rozwiąże, nie zrywajcie z Kościołem, przychodźcie do tej przychodni, opatrzność Boża potrafi coś wymyśleć, czego my w tej chwili nie widzimy. To, to, to Kościół mówi, ale Kościół grzech nazywa, nazywa grzechem, zdradę nazywa zdradą, cudzołóstwo nazywa cudzołóstwem i chce ludzi z tego leczyć. Po to został posłany, po to Jezus poszedł do grzeszników, żeby ich leczyć. Tak samo i Kościół jest taką przychodnią dla grzeszników. Kryzys nie jest końcem. Tu prawdziwa miłość się nigdy nie kończy. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Czerpać ze źródła miłości, którą jest Eucharystia. I nie takie kryzysy można rozwiązać. Poza tym rozwód no to taka sytuacja, która no, trochę można porównać psychologicznie przynajmniej do chęci dokonania aborcji. To jest taki pozór załatwienia sprawy, po której nastąpi ulga. Pozór, podkreślam. Mhm. Czyli to, co jest jakimś kłopotem, to, co ciąży w tej chwili, zostanie rozwiązane, zepchnięte, ale tak naprawdę zostanie tylko i wyłącznie przysypane lekko ziemią. Natomiast problem de facto nie przestanie istnieć. Wtedy dopiero się pojawi. Proszę Państwa, jest to prawdą, bo choćby problem relacja mąż-żona, jak tam się rozpadło, to to się rzeczywiście nie załatwia nowym związkiem, ale problem dzieci. Ilu ludzi wie, że ich rozwód z żoną, o który nie zawalczyli, no de facto odbiera o 20-25% szansę ich dzieciom na normalny związek. Proszę Państwa, wielu ludzi naprawdę nie chce palcem kiwnąć, żeby ratować małżeństwo. Są pyszni, nie wierzą, zarozumiali. Przyszedł do mnie kiedyś pewien pan, rozmawialiśmy fajnie, przy pana mówię, jest taka książka, bo tam była taka sytuacja, która niesamowicie odpowiada na pana sytuację, ale proszę pana, ja tą książkę panu załatwię, bo widziałem, że z nazwiska pan przyjdzie do świętej Anny, będzie leżała u mnie w szufladzie, siostra panu da, o której pan godzinie chce, ta książeczka będzie. Następnego dnia książeczkę, proszę państwa, w kopertę zakleiłem imię, nazwisko. A, tydzień, dwa, trzy, pięć, nie pokazał się już nigdy więcej. Do dzisiaj leży. No jak? Na litość boską. No ja rozumiem, że można zrezygnować z okazji kupienia sobie dobrych nart. No może znalazł tą książkę gdzie indziej. Nie, wie, nie wątpię. Nie pokazał się już nigdy. Proszę Państwa, ludzie się tak potrafią bić o swoje zdrowie, a nie, a nie chcą się bić. Nie wierzą, może właśnie, może świat pokazuje rozwiedźcie się i bez problemu, adwokat. Psycholog, adwokat to chce zarobić. Mówi, oczywiście poprowadzę Pana sprawę. Przepraszam wszystkich adwokatów, którzy są uczciwi, ale są tacy, którzy oczywiście niech się Pan rozwodzi. sprawa rozwodowa, to on ma, on ma pracę. Jakby powiedział, nie, ja Panu tego rozwodu nie poprowadzę, bo to jest sprawa do uratowania tego małżeństwa. To on nie ma pracy. no Są ludzie nieuczciwi, o tym trzeba pamiętać. Proszę Państwa, zostaliśmy powołani do tego, żeby się nauczyć miłości. A miłość jest trudna. Jezus Chrystus to na krzyżu pokazał. Apostołowie święci to pokazali. Popatrzmy na Jana Pawła II. Co to był za człowiek? To jest człowiek, który przez życie, z pomocą Ducha Świętego i Maryi, uformował sobie postawę miłości. Chryste, Panie, co on miał za życie? Szczególnie od 81 roku. I my zostaliśmy nauczeni, wezwani do nauczenia się miłości. Ja wiem, że jest to arcy trudne dla kobiety zostać samą z dzieckiem, bo mąż ją, przepraszam, wykiwał. Ale chciałbym się powiedzieć, a gdzie jest łatwo? Jak są mąż, żoną też jest często trudno. W życiu sióstr też często trudno. Też przychodzą, nieraz zaczynają spowiedź od płaczu. W życiu księży też trudno. Załamania, w próby ratunku. No, po prostu miłość jest czymś bardzo trudnym. Jezus zaprasza nas na trudną drogę. Jeśli ktoś z Państwa jest oburzony, to proszę zwrócić uwagę, ile trenują sportowcy, żeby osiągnąć sukces. Po 15 godzin dziennie przez lata, ile nasz pan Korzeniowski przeszedł kilometrów, setki chyba tysięcy kilometrów, ile ludzie trenują, pamiętam mój ukochany zespół SBB z młodości, czytałem ich biografie. 15 godzin grali dziennie chłopaki w piwnicy w Siemianowicach Śląskich. Potem stali się najlepsi w Polsce i jedni z lepsi w Europie Wschodniej. 15 godzin trenowania, proszę Państwa, ile godzin w pracy w kancelarii adwokackiej, ile godzin załatwiania, ile godzin nad komputerem. Potrafimy. Czego chcemy, często potrafimy. A jakoś przy Jezusie to szatan zamąci tutaj, tutaj i mówimy, nie, to już ja nie dam rady. P powtarzam Państwu, Kwestia ratowania zdrowia. Ilu ludzi wydało po dziesiątki tysięcy złotych na lekarzy? Gdzie nie jeździli do Szczecina, do Zielonej Góry? Jakich y, brali, leżeli na wyciągach, rozciągali się? Nie My potrafimy zrobić, proszę Państwa, żebyśmy tyle czytali Biblię, co niektóre podręczniki komputerowe, żebyśmy tak jeździli do sanktuariów, jak jeździmy do lekarzy. O, proszę Państwa, może by rzeczywiście więcej świętych chodziło naszymi ulicami. I ostatnie pytanie, właśnie właściwie zagadnienie dotyczy księży. Dokładnie nie wiem, jak to jest ze święceniami w zakonach, czy też święceniami na księdza, ale powiedzmy, że ktoś zostaje księdzem i po święceniu okazuje się, że nie jest to jego powołanie, że nie jest mu w tym dobrze. Rezygnuje, ale umówmy się, że te święcenia nie pozwalają mu zawrzeć związku z kobietą. Czy do końca życia ma być sam, będąc członkiem kościoła, czy też żeby być szczęśliwym na ziemię, rezygnuje z kościoła i żyje w związku. A no, szczęśliwy to on nie będzie po tym wszystkim, co przeżył w kapłaństwie z jakąś kobietą w grzechu. Jednak przygotowanie do kapłaństwa diecezjalnego to jest sześć lat, u zakonników jest to często jeszcze dłużej. Proszę Państwa, to jest napisane tak, umówmy się, że po święceniach okazuje się, że nie jest to jego powołanie, że nie jest mu w tym dobrze. Proszę Państwa, każdemu księdzu nie jest dobrze i to dość szybko. Dziesiąta katecheza poświęcenia święceniach, jemu już nie jest dobrze. Piętnaste mieszkanie, wizyta w Kłokolędzie jemu już nie jest dobrze. Samotność, konflikt z proboszczem już nie jest mu dobrze. Ale właśnie to, co mówię o małżeństwach. To nie od razu, że ja, o, to nie jest moje powołanie. Krzyż to jest krzyż Nie pokazuje nam krzyż, że to jest nie nasze powołanie Krzyż trzeba podnieść ja, Dlatego jeśli ktoś jest w jakimś kryzysie Też ma tu spowiedników Może poprosić biskupa Orlop pojechać do zakonu Umocniać się duchowo Ma kolegów, księży Tu się wspieramy nawzajem w różnych krytycznych sytuacjach Natomiast nie powinien oczywiście Opuszczać kapłaństwa I wiązać się w grzechu No, Jest możliwość Zwolnienia z celibatu. Stolica apostolska może to dać, ale za Jana Pawła II była to bardzo trudna i wyjątkowa sytuacja, żeby papież przynajmniej w pierwszych latach swojego pontyfikatu takie zwolnienia dawał. Następny list. Autorka podpisuje się jako A z Rzeszowa. Moje pytanie, pisze autorka, dotyczyć będzie ufności. Czy człowiek w ogóle kiedykolwiek będzie wiedział, czy wystarczająco ufa i czy to jest właśnie taka ufność, jakiejś Chrystus pragnie? W psalmie 27 napisane jest, chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, moje serce bać się nie będzie, choćby wybuchła przeciw mnie wojna, będę pełen ufności. Co zrobić, żeby tak ufać? Czy jest na to jakaś cudowna recepta i co zrobić, aby ufać jeszcze bardziej, coraz więcej? Cudownej recepty nie ma, ufność do Jezusa wzrasta wraz z bliskością duchową. Tak jak jest i trochę w świecie, poznajemy kogoś bardziej, mówimy, słuchaj, to jest niesamowicie odpowiedzialny człowiek, możesz mu zaufać. Jeśli Jezusa będzie się poznawać, a poznaje się właśnie przez pracę duchową i przez życie, przez niesienie krzyża, to co powiedziałem, proszę Państwa, Modlitwie, że można się nauczyć modlitwy modląc się, chrześcijaństwa można się nauczyć żyjąc jak chrześcijanie I to się wzrasta. Natomiast po czym się poznaje, czy ufność jest już dobra? Po owocach. Po owocach, chociaż wątpliwości zawsze przychodzą. Przypomnę Państwu, że po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus wyznaczył swoim uczniom spotkanie na górze, oni przyszli, oddali mu pokłon i pisze Marek, niektó przepraszam, Mateusz, niektórzy jednak wątpili. Dlatego to zwątpienie, zwątpienie jest, jest i bywa prowokacją ze strony Pana Boga do tego, żeby swoją pracę duchową yy, pogłębić, poprawić i wtedy ufność, ufność rośnie. Ale mówimy zawsze mądre przysłowie rób i patrz końca. Właśnie, patrz końca. Czym to się, jaki będzie finał tego? Czyli konsekwencje. Mhm. Chrześcijaństwo kosztuje. Chrześcijaństwo wymaga wyrzeczeń. Chrześcijaństwo przychodzi próba jakaś, że. Święty Franciszek. Tak, ale ktoś, ale nie ma pracy. z głodu w Polsce nikt nie umiera. No my możemy mówić różne rzeczy, ale nie to, że z głodu w Polsce ktoś umiera. Ale nie, nie, nie, nie takie rzeczy. O, bo proszę Państwa. Ja widzę nieraz w perspektywie wielu ludzi, że ta wiara katolicka to jest taka, takie, takie już byle co na końcu. Pamiętam jak te rozmowy z katechezą to jeszcze było, kiedy katecheza była przy szkole. Proszę księdza, chciałem zapisać dziecko na katechezę. No to czwartek, szesnastego. Nie, proszę księdza, on ma ksiądz uważa. On ma angielski. Ksiądz rozumie? Ja mówię, jest No to może w piątek. Przegnęza, w piątek on ma, nie ksiądz uważa. On ma basen. Rozumie ksiądz? Basen. No to może przecież na sobotę. Przegnęza, sobotę jeździmy, takie na konie jeździmy. Ksiądz rozumie, konie, konie. Na no to litość to jest. boską, kobito, a ja ci mówię nie basen, tylko ci mówię Jezus Chrystus, życie wieczne. No, ludzie się nie dlatego rozwodzą, że mama nie posyłała na basen Ludzie się nie dlatego mają tragicznie poplątane życie i wpadli w narkomanię, że mama nie posyłała na fortepian Ponieważ ci posyłanie na basen, na fortepian sobie po prostu nie potrafią dać życia, możliwości w życiu Więc no, trudno, no, kosztuje pewne sprawy I te rzeczy, o których wspomniałeś, propagowania antykoncepcji czy takiego przedmiotowego traktowania kobiety. No to, są, to jest poważna sprawa. Poważna sprawa. Ja myślę, że tutaj mamy w ogóle bardzo ładną sekwencję, na którą ten list jest pewnego rodzaju odpowiedzią, której nie daje wprost. Bo nie dalej jak parę minut temu ksiądz mówił o tym, że miłość nie jest łatwa. prawda? No, o czym wszyscy wiemy, jeżeli patrzymy na znak krzyża, na krzyż Jezusa Chrystusa. Chwilę wcześniej słuchaczka zadała pytanie, jak zaufać Panu Bogu? I to jest ta sytuacja. To, to jest no, dokładnie nie. ta sytuacja, tak. która, która stawia nas w obliczu tak, tak. miłości Jezusa Chrystusa i zaufania Mu. E, wierzysz Bogu? To rzuć to. Znaczy, to nie jest łatwe. Ja sam nie wiem, czym to zrobił. Czy, czy byłoby mnie stać, chociaż mm. raz w życiu podjąłem taką decyzję. E, ale to jest właśnie sytuacja wyboru ufności. Proszę Państwa, jeszcze tylko dodam jedno, bo jak Pan Paweł tutaj powiedział, że ja mówiłem parę minut temu i mówiłem i nie wycofuję się, że miłość jest trudna. Ja tu ją przedstawię jako taką walkę. To ja się zgadzam, że to jest bardzo trudne, ale proszę Państwa, nie ma nic piękniejszego na ziemi. Proszę Państwa, ja widzę nieraz twarz takiego jakiegoś tam mężczyzny, który zbudował dom. No, ostatnie drzwi tutaj ze szwagrem w sobotę przymocowali. No, żona mówi, koniec, chałupa stoi. Ile rąk tam palców ponaginanych, ile nerwów na skupie, yy, prawda, czegoś... Rolnik, prawda, zaorał, zasiał, wychodzi, zdejmuje tą oprychówkę taką spoconą, przeciera czoło takie opalone od deszczu. No, a mówi dzieciaki, wszystko z pola zebrane. No na Ale to jest radość, to jest radość, nic nie daje takiej miłości na świecie, przepraszam, radości na świecie, jak miłość oparta na wyrzeczeniu i na krzyżu.